Pod namiotem słowa. Karol Wojtyła. Profile Cyrenejczyka. Są wątki splątane głęboko. Kiedy próbujesz rozplątać, czujesz, iż musiałbyś wyrwać wraz z nimi siebie. Więc. Tylko popatrz, zrozumiej. Zbyt uporczywie nie wglądaj, by nie wchłonęła cię przepaść. Nie jest to przepaść bytu, ale tylko przepaść myślenia. Byt nie wchłania, on rośnie, powoli zamienia się w szept. To myśl nabrzmiała istnieniem. To ty, to wszechświat, to Bóg. W przeciwnym kierunku czujesz, jak wszystko czepia się nóg i byt się sprowadza do punktu, a myśl wysycha jak step. Więc pracuj po prostu i ufaj. A w siebie wchodź na tyle, by wiedzieć o swej pysze, to już pokora. I raczej pilnuj woli. Uczuć gwałtownych wylew czasami tylko się zdarza i nie ogarnia Boga. Jestem, można by powiedzieć, egzystencjalnie związany z Karolem Wojtyłą. Jako dziewiętnastoletni młodzian otrzymałem stypendium kardynała Karola Wojtyły, które umożliwiło mi studiowanie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Później... Próbowałem wyrównać długi poprzez organizowanie kilkanaście lat konkursu żywego słowa w szkołach średnich Białego Stoku pod hasłem: Przekroczyć próg nadziei oraz zatrzymaj przez chwilę wzrok na kroplach wiosennego deszczu. Nigdy nie pogodziłem się z tezą, że twórczość. Poetycka Wojtyły zaistniała społecznie dlatego, że został papieżem. Jestem przekonany, że krytycy nie znajdowali w sobie sposobu na rozumienie metafizycznej i mistycznej przestrzeni słów, za którymi Karol Wojtyła poszukiwał sposobu na wyrażenie swojej religijnej wyobraźni, religijnej żarliwości. Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych. Rodzimy się jak gąszcz, który może zapłonąć, podobnie jak krzak Mojżesza lub może uschnąć. Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nowo. Przecierać je trzeba tak długo, aż staną się proste, prostotą i dojrzałością wszystkich chwil. Oto każda chwila otwiera się całym czasem, staje jakby całą ponad sobą. Znajdujesz w niej Ziarno Wieczności